Niech ta historia będzie przestrogą dla tych, co mówią, że chcą się udzielać, że chcą coś robić, że chcą pomagać innym w rozwijaniu ich pasji. Niech będzie to przestroga dla tych, którzy nie dotrzymali słowa, którzy nie okazali się godni zaufania. Historia krótka, lecz straszna. Nie słuchaj jej przed snem, jeśli masz coś na sumieniu, bo nie zaśniesz. Nie słuchaj jej przy jedzeniu, bo stracisz apetyt. Nie słuchaj jej dla rozrywki, bo tylko zepsuje ci ona humor. Posłuchaj jej, by wiedzieć, by mieć świadomość, że to okrutny świat. Mały pokój, w nim kilka mebli i dwie nieruchome sylwetki. Jezu, Ach, ale mnie głowa boli. Koraz mm, mm, spać. Gdzie my jesteśmy? Hej, Koraz, gdzie do cholery jesteśmy? Co się dzieje? Po co się drzesz? Człowiek chce... Kurde, gdzie my jesteśmy? No właśnie, nie wiem. To jakiś pokój.